Dobra, obudź się, ruszamy! Jestem gotów! I... jazda! Nowy rozdział, egzamin na Chunin'a! Dzień dobry, akurat co słychać? Hmm. No nie, już nie mogę. Zachowuj się tak, odkąd wróciliśmy z krainy fal. Zupełnie jak małe dzieci. Śpiesz się, Sensei Kakashi, bo zaraz nie wytrzymam! Witam, dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie, chyba zabłądziłem na drodze życia. Jestem gotowy do kolejnej misji Sensei, ale mam prośbę. Tym razem niech to będzie poważne zadanie. Chcę sprawdzić swoje umiejętności. Wziąć udział w prawdziwej misji i pokazać na co mnie stać. Aż się palę do działania! No! E, dobrze, rozumiem. Świetnie Naruto. Ale uspokój się trochę. Sasuke! Zawsze wszystkich ratuję podczas naszych misji. Chcę wyjść na bohatera i zrobić ze mnie niezdarę, Ale ze mną ten numer nie przejdzie. Co za matą! To będzie mój dzień! To jest Sasuke? Nie umiesz o siebie zadbać? Kumalski? Daj znać jak przestaniesz bujać w obłokach Naruto, żebyśmy mogli zacząć misję Tak jest! Naruto, mógłbyś chociaż raz nas nie wkurzać? I tak będę lepszy od Sasuke <śmiech> Hej, ty! O, witam panią! Pomogłem pani wypilić grządki. Fajnie, co? E, co jest? Wyrwałeś ich chwasty, i wszystkie moje rośliny! Co? Hodowałam w ogródku zioła, a ty je zniszczyłeś! <śmiech> Matą. Uwaga poleminowe. Musimy iść inną drogą Ej do Ciebie mówię. Jest beznadziejny. No. No tak, musiał wybrać największego psa. Przestań ciągnąć, słyszysz? Tam nie wolno wchodzić. To nie jest miejsce dla psów. Mam dość! Co się z tobą dzieje? Hm. Jak zwykle sprawiasz kłopoty. Mm. A -a -a! Sasuke! A -a. Zrób taki jeszcze raz, a sama cię załatwię. A, chyba nie robimy wielkich postępów w pracy zespołowej. My w ogóle ze sobą nie współpracujemy. To wszystko przez ciebie, Sasuke. Myślisz, że jesteś od wszystkich lepszy? Nie od wszystkich. Tylko od ciebie. Ogódź się z tym. Jestem lepszy i silniejszy niż ty. To fakt. Spróbuj mi udowodnić, że jest inaczej. Zachowują się jeszcze gorzej niż przedtem. O ile to możliwe. marnować czasu na Naruto i te głupie misje. Wciąż są ninja silniejsi ode mnie. Muszę pracować nad sobą, żeby ich pokonać. A, no dobra. Na dzisiaj to już koniec. Pobijecie się przy innej okazji. Muszę napisać raport z tej misji. W porządku, spadam stąd. Czekaj! Pójdę z tobą, Sasukę! No, bo może... No, rozumiesz... Spotkalibyśmy się, żeby poprawić pracę zespołową. Jesteś tak beznadziejna jak Naruto. Zamiast flirtować, poćwicz jakiś jutsu, żebyśmy byli silniejsi. Bądźmy szczerzy. Jesteś dużo gorsza od Naruto. Gorsza od Naruto. Gorsza od Naruto. On ma rację. Co ja właściwie zrobiłam podczas naszej misji? Nic! Zero! Nie martw się, Sakura. Zapomnij o Sasuke. Jak chcesz, możesz poćwiczyć pracę zespołową ze mną. Ha? Sensei zniknął. Chce dać nam trochę prywatności? E? Sztuczny kamień? Co to ma być? To najgorsze przebranie wszechczasów. Kwadratowe kamienie nie istnieją. To beznadzieja i żenada. Znów przejrzałeś mój podstęp. Jesteś przebiegłym szefie. Tego się spodziewałem po moim największym przeciwniku. A! mam mów mi Udał! A ja jestem najlepszym ninja w wiosce! Konohamaru! Kiedy wszyscy jesteśmy razem, stanowimy drużynę ninja z Konohamaru! Od razu wiedziałem, że to tylko Hm, A po co wam to? Te gogle, które macie na głowach? Ha! <śmiech> Kiedyś sam takie nosiłeś, pamiętasz? Naśladujemy cię! <śmiech> co jest w Czemu taki jesteś? Powinieneś się bardziej ucieszyć! To... czego ode mnie chcecie? Ale jest wyluzowany? Wiesz, czego chcemy. Masz trochę czasu? E -e -e. Muszę trenować, Kumalski! Co? Obiecałeś, że pobawisz się z nami w Wojowników Ninja, Naruto! Eee... -e -e -e. Serio obiecałem? E -e -e. Jeśli się zgodzę, te dzieciaki do wieczora nie dadzą mi spokoju i nie potrenuję! Ninja bawiący się w ninja to jakaś paranoja! Cześć, Sakura! Że niby ja jestem gorsza od niego? Niemożliwe! Patrzy na mnie, chyba robię się czerwony. <gry> Ej, szefie, a co to za dziewucha, he? Patrz na niego, jakby go chciała zabić wzrokiem No widzę, że jesteś w tym niezły, szefie Dobra, wiem, że to twoja Dziewczyna <gry> Cóż Widać, że szaleje na moim punkcie, co nie? Dość tego! Uh! Uh! Mm. Jak trafujesz swojego chłopaka? Uh. O, ale go O nie! Musimy sprawdzić puls! Uh. Uh. Uh. Jesteś wiedźmą! w w wiedźmą! Uh! Uh. Komaru nic ci nie jest. Uh, uh, uh, uh, uh. Ona na pewno jest człowiekiem. Widzieliście jakie ma szerokie czoło? Uh. Chciałeś czegoś? Dobrze, dziękuję za raport Sensei Kakashi. A jak idzie Naruto? Dogaduje się jakoś z innymi uczniami? Hm? No, w miarę. Jestem bardzo zapracowany. Nie widziałem go od chwili, kiedy wyruszył na misję do Krainy Fali. I trochę się o niego martwię. Aha. Wiesz, w naszej grupie jest również Sasuke. Naruto widzi w nim rywala, co powoduje ciągłe tarcia. Ale jednocześnie skłania go do samodoskonalenia. Robi niesamowite postępy. Kiedyś jego umiejętności mogą być tak duże, że dorówna osobie, którą najbardziej szanuje. Tobie. No co ty... Hmm, ciekawe Konohamaru I, i... Zostaw go kankurą, bo wpakujesz się w tarapaty Przepraszam bardzo, to była moja wina Kim oni są? Albo czym? Radzę ci, postaw go na ziemię i to już! Więc to genini z wioski ukrytej w liściach Minie trochę czasu, nim on tu dotrze, więc zajmiemy się wami Puszczaj mnie, głąbie! Ale twardziel! Zostaw go! Co jest? Co to było? Ty też jesteś geninem? W tej wiosce są sami fajerzy. Nie pochodzą stąd. Ale co oni tu robią? Ach! Konohamaru! Konohamaru! Konohamaru! Ej! Puść mnie! Dość tego! Zostaw go albo rozerwę cię na strzępy, Kumarski! Przestań, głobie! Groźby w niczym nie pomogą, Naruto! Wkurzacie mnie i to wszyscy. Dobra. Ale mnie do tego nie mieszaj, jasne? O co im chodzi? Robi się nieprzyjemnie. Jesteście u siebie w domu. Zachowujcie się przyzwoicie. Sasuke! No, niezły ten miejscowy. Naruto! Świetnie, zjawił się kolejny cieniac. Wynoś się. Co ci chodzi, mały, mogłem załatwić tego gościa w sekundę. Hm. A, Sasuke, zawsze starasz się mnie ośmierzyć przed innymi. A. Ej, koleś, chodź no tu. Nie lubię takich gnojków. W gębie jesteś mocny, ale jak przychodzi co do czego, wymiękasz. Co? Chyba nie zamierzasz tego użyć? Kuro, daj spokój. Uh. Uh. Przynosisz wstyd naszej wiosce. Uh. Uh. Uh. Uh. Cześć, Gara. Skąd on się tu wziął? Nie było go słychać. Tylko Jonin, tak jak Kakashi, potrafi to zrobić. Wezwałem was z bardzo ważnego powodu. Widzicie tu innych Joninów, więc pewnie domyślacie się już o co chodzi. Tak szybko? Myślałem, że jeszcze mamy czas. Jak rozumiem, inne krainy również zostały poinformowane. Zauważyłem, że ich genini przybywają do naszej wioski. Więc kiedy zaczynamy? Musimy zacząć za tydzień. Zostało niewiele czasu. Siedem dni licząc od dzisiaj. Dokładnie 1 lipca. Kenini zostaną poddani sprawdzianowi. Tylko najlepsi z nich awansują na Czuninów. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kaniak. Dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięki, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Adam Kluciński, Magdalena Krylik, Brygida Turowska, Kinga Tabor, Marcin Przybylski i inni. Świetnie! Czeka mnie egzamin na Chunina. Jeżeli go zdam, nie będę już geninem. Przybliżę się do mojego celu, żeby zostać Hokage. Nie mogę zawalić! Hej! A co z Moegi? O co im chodzi? Wracajcie! Nie uciekniecie mi! Następnym razem przedstawcie się, nowi potężni rywale! Nieważne kto stanie mi na drodze, pokonam wszystkich!